Kościele jak się macie? Ja zawsze słyszę dobrze, dobrze się mamy, wszystko dobrze, gdyby było lepiej to nie wiadomo jak. Dzisiaj mam się mierzyć z takim tematem, jest to seria narzucona z góry, a więc mierzę się z tematem widzieć niewidzialne. I kiedy myślałem na ten temat widzieć niewidzialne, wiecie to jest taki wspaniały temat, gdzie można bardzo wysoko duchowo fruwać, można wiele na ten temat wiele wyniosłych rzeczy powiedzieć, ale wydaje mi się, że do tematu trzeba też podejść w taki normalny, ludzki, fizyczny sposób. Ponieważ my jako ludzie chcemy widzieć tymi duchowymi oczami, chcemy wiele, wiele rzeczy dostrzegać, wiele rzeczy chcemy widzieć, ale często nie widzimy na swoje własne oczy. Nie widzimy fizycznie, nie dostrzegamy pewnych rzeczy fizycznie. Wiecie, dzisiaj żyjemy w kulturze i żyjemy w takim, w takim miejscu, w takiej zasadzie, która nazywa się FOMO. FOMO. Czy ktoś z was wie, co to jest FOMO? Być może nawet nie wiesz, że w tym żyjesz, ale w tym żyjesz, ponieważ dzisiaj świat jest tak złożony, że my w tym żyjemy. Powiedz do znajomego, który, do brata, do siostry, do przyjaciela, który siedzi obok ciebie, nie chcę być FOMO. Nie chcę być FOMO. Nie HOMO. Wiedziałem, że tak się skończy, takim żartem, nie chcę być homo. Okej, okay, ale FOMO to z angielskiego fear of missing out. Wiecie, to jest... Ale wiecie, co to jest? To jest lęk przed tym, że coś nas omija. Cały dzisiejszy świat zbudowany jest na FOMO. Nie wiem, jak Twój dzisiejszy poranek wyglądał, ale mój, przyznam się do tego Wam bardzo mocno. Kiedy dzisiaj o 7.20 zadzwonił budzik, na moim telefonie, ponieważ nie mam budzika takiego normalnego, jak normalni ludzie kiedyś mieli w domach, że go stukłeś i wystarczyło, tylko mam budzik w telefonie. I kiedy wziąłem ten telefon w rękę, kiedy wyłączyłem ten budzik, pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, to było przeglądnięcie Facebooka. Wow, Marcin, ale Ty jesteś nieduchowy. Ja wiem, że wy tak nie robicie, ale mi się tak przytrafiło. Ja wiem, że każdy zdrowy, normalny chrześcijanin pierwsze, co robi, to łapie Biblię w swoje ręce. On nie jest FOMO. On szuka tych ciekawych informacji w Biblii. Ale wiecie, dzisiejszy świat tak jest złożony. Kiedy oglądamy reklamy, kiedy przeglądamy nasze Instagramy, dzisiaj też pierwsze, co zobaczyłem na swoim Messengerze, to, to Zosia, która mówi do Oliwii, wstałaś już, bo widziałam twoje Instastory. Sorry, Zosia, wykapowałem cię. Też nie jesteś dobrą chrześcijanką. Wszyscy jesteśmy w pewnego rodzaju FOMO. Nie chcemy, żeby pewne ważne rzeczy nas omijały. Nie chcemy, żeby pewne do... ważne rzeczy omijały nas w kościele. Słuchajcie, u sąsiada trawa zawsze jest bardziej zielona. My wiemy, że jest tyle wspaniałych kościołów wokół, w których coś się dzieje. A u nas? A u nas nie dzieje się nic. Dzieje się. Są takie głosy. Nie mówię, że tak jest, że wy tak myślicie, bo wy tak pewnie nie myślicie, ale pewnie w innych kościołach tak myślą. Ale to też się wynika z tego właśnie FOMO, że nie chcemy, żeby pewne rzeczy nas omijały. Widzimy, że gdzieś tam w Afryce dzieją się wspaniałe cuda, że ludziom zęby odrastają i ręce. Wow, u nas tego nie ma. U nich to jest, u nich to się dzieje. Ale wiecie, dobrze jest tam, gdzie nas nie ma. Ostatnio rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który był na misji w Afryce. Mówi, że to dobrze wygląda na filmikach. Ale to wcale nie jest tak, jak wiecie, jak nam się wydaje. Wszystkich nas to dotyka. Wszyscy jak tutaj siedzimy. Ale teraz dla rozluźnienia atmosfery opowiem wam pewne świadectwo. Kilka miesięcy temu w kwietniu miałem wypadek. Miałem wypadek samochodowy, nie dzieliłem się tutaj w tym miejscu. Nie znowu, to był tamten. Przedostatni, os ostatni. Samochodowy, który był nie z mojej winy. Wiecie, jechałem drogą na Oławę. Chciałem skręcić w drogę podporządkowaną, byłem na głównej drodze, stanąłem jak dobry chrześcijanin, spojrzałem do przodu, spojrzałem do tyłu, puściłem tych wszystkich, którzy jechali z przodu. I kiedy patrzyłem, patrzę w lusterko wsteczne, patrzę, a tam jedzie autobus, a ja stoję, a on jedzie. I to były ułamki sekund, kiedy tylko zdążyłem zawołać Panie Boże ratuj, Panie Boże ratuj, a potem... Jedyną rzeczą, którą zobaczyłem to było to, że byłem na drugiej stronie obrócony w totalnie zniszczonym samochodzie i powiem wam, że kiedy siedziałem jeszcze na miejscu kierowcy, to się popłakałem, bo widziałem jak wiele samochodów wcześniej jechało naprzeciwka. Gdyby ten autobus stuknął mnie kilka sekund wcześniej prawdopodobnie pod coś bym wpadł i nie wiem czy bym tutaj stał, ale Bóg jest dobry, On nas ratuje, to jest wspaniałe. Wierzę w to, że to było Boże, dotknięcie, i dlatego dzisiaj jestem z Wami. Ale kiedy rozmawialiśmy, przyjechała policja, rozmawialiśmy z tym drugim kierowcą tego autobusu. On mówi, że nie zauważył mnie, ale jak pan mógł mnie zauważyć? I obok siedziała nauczycielka, ponieważ on wiózł 40 dzieci. Mówi, nie zauważył, ponieważ siedział na telefonie. W tym momencie włączyło mu się FOMO. Chciał po prostu zobaczyć, co się dzieje na Facebooku. Wiecie, on powiedział jedną rzecz że gdyby nie trafił we mnie, to prawdopodobnie musiałby zjechać do rowu, a gdyby zjechał do rowu, to być może stałoby się któremukolwiek dziecku cokolwiek. Więc wybrał mniejsze zło i uderzył we mnie. Ale z czego to wynika? Z tego, że czasami wydaje nam się, że mamy oczy, że widzimy, a nie widzimy. Jesteśmy tak bardzo zajęci wszystkimi innymi rzeczami dookoła, jesteśmy tak bardzo zajęci tym wszystkim, co, co dzieje się wokół nas, albo co dzieje się tam, gdzie nas nie ma, a my byśmy tam chcieli być, bo przecież tam jest lepiej. I nie dostrzegamy tego, co jest koło nas, tego, co jest obok nas. Wiecie, dla mnie to jest wielka życiowa lekcja. Od tamtej pory staram się nie przeglądać Facebooka w samochodzie. Staram się. Opowiem wam kawał, ale muszę go przeczytać, ponieważ jestem sławy w opowiadaniu kawałów, więc pewnie bym go spalił. Ale samolot stoi na pasie startowym. Wszyscy pasażerowie gotowi, ale maszyna nadal nie startuje. Zniecierpliwieni ludzie nerwowo spoglądają na zegarki, jeszcze chwila, a samolot będzie opóźniony. Stewardessa uspokaja pasażerów, mówiąc, że samolot nie startuje, gdyż jeszcze nie ma pilotów. Wreszcie po 10 minutach pasażerowie wyglądają i widzą dwóch pilotów idących z laskami dla niewidomych. Wsiadają oni do samolotu, stewardessa pomaga niewidomym pilotom zająć miejsca w kokpicie, silnik nabiera mocy, samolot powoli kołuje na koniec pasa. Widzicie dramaturgię tego kawału? Ja sobie nie wyobrażam. Silniki nabierają mocy, samolot powoli kołuje na koniec pasa startowego, przystaje i rozpoczyna się procedura startu. Samolot porusza się coraz szybciej po pasie startowym, beton z coraz większą szybkością przemywa się przed oczami pasażerów, ale samolot jakoś nie odrywa się od pasa. Pasażerowie widzą już zbliżający się koniec pasa, nie wytrzymują i krzyczą. Aha! Nie wiem, czy dobrze krzyknąłem. I w tym momencie samolot zbija się w górę. I pierwszy pilot mówi do drugiego, uch, Krzysiek, jak kiedyś nie krzykną, to się zabijemy. Uch. Wiecie, my stoimy na wspaniałym fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus. Amen? To jest cały fundament, to jest cała prawda, o której powinno się mówić. Jezus w centrum, Jezus, który za nas umarł na krzyżu Golgoty, Jezus, który zmartwychwstał i to jest wielka tajemnica, to jest ten fundament, którego powinniśmy się trzymać. To jest coś, co buduje naszą wiarę, to jest coś, co buduje wszystko, co wokół chrześcijaństwa w naszym życiu jest skoncentrowane. To jest Jezus Chrystus, nic nic więcej. Dzisiaj śpiewaliśmy piosenkę Jezus wystarczy nam, nic więcej. Wielkie dzieło krzyża jest czymś najwspanialszym, co nam się przytrafiło. A mimo to potrzebujemy tak wiele razy krzyku w naszym życiu, potrzebujemy krzyku do tego, aby naszą wiarę uruchomić, żebyśmy wystartowali z Jezusem. Niektórzy z nas są chrześcijanami 5 lat, niektórzy 10, niektórzy być może nawrócili się w zeszłym tygodniu. Czasami nie widzimy, dopóki ktoś obok nas nie krzyknie. Czasami jest to żona, czasami jest to jakiś dobry przyjaciel, czasami są to jakieś okoliczności w twoim życiu. Bardzo często jest to choroba. Nie uruchamiamy naszej wiary, chodzimy do kościoła, mówimy, że Jezus jest w centrum, żyjemy z Jezusem. Nawet On prowadzi nas za naszą rękę. Ale nasza wiara jest jakby taka stłączona. Ale kiedy dowiadujemy się nagle, że jesteśmy chorzy, kiedy dowiadujemy się, że ktoś bliski jest chory, nagle wtedy jakby coś startowało w naszym życiu. Nagle się odpalamy. Nagle spędzamy więcej czasu na czytanie Biblii. Nagle spędzamy więcej czasu na modlitwie. Nagle piszemy SMS-y do ludzi, do których normalnie nie piszemy SMS-ów o to, żeby się z nami modlili. I czasami potrzebujemy do uruchomienia naszej wiary właśnie jakiegoś krzyku. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali sobie Ewangelię Marka, ósmy rozdział, 22-26 werset. Ewangelia Marka, ósmy rozdział, 22-26. Tak przybyli do Saidy, wówczas przyprowadzili mu niewidomego i poprosili, aby go dotknął. On wziął go za rękę, wyprowadził poza wieś, plunął mu w oczy, położył na niego ręce i zapytał: Czy widzisz coś? Ten zaś, ponieważ odzyskał wzrok, powiedział, dostrzegam ludzi, widzę jak chodzą, przypominają mi drzewa. Wtedy Jezus znów nałożył ręce na jego oczy, a on przejrzał i wrócił do zdrowia. Zaczął widzieć wszystko bardzo wyraźnie. Jezus odesłał go do domu, mówiąc, tylko nie wchodź do wsi. Wow. Wspaniała historia, z którą egzegeci mają ogromny problem. Nie będę w to wnikał, ale generalnie nie jest to taka, wiecie, prosta, cukierkowa, biblijna historia. Tam się nic, nic się nie stało nagle, nic się nie stało tak o, nic się nie stało tak z fajerwerkami, jakbyśmy sobie tego, to wyobrażali. Jest jedna ważna rzecz. Człowiek jest ślepy. Nie wiemy, czy on jest ślepy od urodzenia, czy, czy być może oślep później. Wydawałoby się, że może tak być, ponieważ rozpoznaje drzewa. Wydaje mi się, że gdyby człowiek był ślepy od urodzenia, miałby może z tym problem. Nie wchodzimy w to głęboko, natomiast znalazł się ktoś, kto przyprowadził tego ślepego do Jezusa. I w tamtych czasach to nie była taka łatwa sprawa, ponieważ ślepi byli, jakby tak powiedzieć, na końcu pewnego łańcucha. Rzadko mieli przyjaciół, rzadko ktokolwiek się nimi interesował, ale ten akurat ślepy został przyprowadzony do Jezusa przez kogoś. Prawdopodobnie spotkał dobrych chrześcijan, którzy po prostu przyprowadzili go do Jezusa. Super, dobra postawa. Super. Ja myślę, że ta historia my, pff, mało mówi o ślepym, a dużo mówi do nas. Że to jest historia do nas i o nas. Dlatego jest pokazana w taki, w taki sposób. Wiecie, ci ludzie przyprowadzają ślepego do Jezusa i mają już z góry założony sposób, w jaki Jezus go uzdrowi. Widzimy to w tej historii? Zobaczcie, widzimy to? Oni go przyprowadzili i poprosili, żeby go dotknął. Oni już z góry założyli, że skoro Jezus go dotknie, to on na pewno zostanie uzdrowiony. Amen, kaplica. Wiecie, jak jest. Czy czegoś to wam nie przypomina w naszym życiu, w naszym chrześcijańskim życiu? Jezus w tej historii łamie schematy. Jezus pokazuje coś innego. Jezus pokazuje, że to On jest Bogiem. I to On działa w sposób, w jaki On chce, a nie w jaki my sobie tego życzymy. Wiecie, my często przyprowadzamy ludzi do Kościoła i wierzymy w to, że jeżeli zostaną dotknięci... Przez Jezusa w tym momencie to na pewno się coś wydarzy. I często się tak dzieje, że Jezus dotyka w ten sposób. Ale czasami jest tak, że przyprowadzamy człowieka, modlimy się o niego, prosimy Panie Boże, tylko go dotknij i nie dzieje się nic. Co wtedy myślimy? Ja wam powiem, co ja myślę czasami. Tak szczerze i po chrześcijańsku wam powiem. No u nas to nie działa. To wszędzie indziej działa. Słyszę tyle wspaniałych historii, czytam tyle dobrych książek na ten temat. Tyle dobrych kaznodziei słyszałem. Tam to działa, u nas to nie działa. Wierzę w to, że Jezus zaprasza nas w tej historii do tego, abyśmy łamali schematy. To, co powiedziałem na samym początku. Jeśli podstawą i fundamentem naszego życia jest to, że ufamy i wierzymy w Jezusa, Jezusowi Chrystusowi, to kiedy przyprowadzamy tutaj ludzi na to miejsce, po to, aby zostali uzdrowieni, uwolnieni, to nie oczekujemy, tylko ufamy, że Bóg już tego dokonał. To jest wiara, że jeżeli ktoś wyjdzie stąd i dalej fizycznie wygląda w ten sam sposób, w jaki wyglądał tu wchodząc, to nie zmienia tego, że w tej duchowej rzeczywistości zmieniło się bardzo wiele. I to jest to niewidoczne, którego my często nie dostrzegamy. Bóg ma plan. Bóg ma swój cudowny plan i on w tym planie na pewno zadziała. Wiecie, Jezus łamie te schematy, bierze tego chłopa za rękę i idzie z nim poza to miejsce. I to jest kolejna rzecz, która bardzo dużo mi mówi. To, że idziesz z Jezusem za rękę, nie oznacza, że nie jesteś ślepy. My chrześcijanie często jesteśmy zaślepieni. Zgadza się czy nie? Czy Marcin znowu mówisz głupoty? Jesteśmy zaślepieni, jesteśmy zaślepieni, ponieważ mamy już swoje wytarte schematy, mamy swoje wytarte ścieżki. My czytaliśmy, my czytamy, pastor mówił, ktoś tam mówił, tak ma być i koniec. A nie widzimy tego, że Bóg być może chce zadziałać inaczej, że On chce złamać ten schemat. Mi to pokazuje jeszcze jedną rzecz. Że Jezus specjalnie wyprowadza tego ślepego poza wieś, żeby oni tam wszyscy nie, nie zobaczyli tego, co on chce zrobić? Wiecie, że to my czasami mamy większe oczekiwania od ludzi, których przyprowadzamy? Bo to my chcemy, żeby się coś zadziało, bo my chcemy zobaczyć, bo my chcemy być, bo my jesteśmy FOMO, bo my chcemy być w tym centrum, my chcemy to zobaczyć, my nie chcemy, żeby to nas ominęło. A kiedy tego nie widzimy, to mówimy, tu się nic nie dzieje. U nas to nie działa. Jezus wyprowadza tego ślepego poza to miejsce, poza tych ludzi, żeby oni tego nie zobaczyli. Potem jeszcze na końcu czytamy w tej historii, że nie wysyła ich do nich i nie mówi idź i teraz powiedz im, jaki jestem ten wielki Bóg. Tylko mówi idź do domu. To my mamy oczekiwania względem tego. Ludzie czasami tutaj przychodzą, wiecie, i oni są, no zobaczymy, co u tych świątkowców. Zobaczymy, jak to będzie. Oni nie mają wygórowanych oczekiwań, to my mamy wygórowane oczekiwania. I wierzę w to, że Bóg działa jak chce. Nie kiedy my chcemy. Kiedy nam się podoba. Nie wtedy, kiedy przyjeżdża tutaj, wiecie, człowiek, który posługuje w uzdrowieniu. Wtedy to przyprowadzamy tutaj ludzi. Wow. Bo wtedy się może coś wydarzy. A co gdybym wam powiedział? Przyprowadźcie tutaj człowieka 12 razy na nabożeństwo. A za 12 razem zostanie uzdrowiony. Marcin, co ty za głupoty gadasz? To tak nie działa. No nie wiem. Pamiętacie historię o Namanie? Z Księgi Królewskiej? Przeczytam wam. Naman dowódca wojsk króla Aramu był człowiekiem wysoko postawionym u swojego pana i cieszącym się jego szacunkiem, ponieważ przez niego pan dał wybawienie Aramowi. Lecz człowiek ten, choć był tak dzielnym wojownikiem, cierpiał z powodu trądu. W czasie jednego ze swoich łupieszczych wypadów Aramejczycy uprowadzili z Izraela małą dziewczynkę. Została ona służącą u żony Naman'a. Pewnego razu powiedziała do swojej pani, o gdyby tak mój pan mógł stanąć przed prorokiem przebywającym w Samarii, zaraz zostałby uzdrowiony z trądu. Naman poszedł więc i doniósł swojemu panu o tym, co powiedziała dziewczynka z Izraela. Ruszaj zatem w drogę, doradził mu król Aramu, a ja ci wręczę list polecający do króla Izraela. I Naman pojechał. Wziął z sobą 10 talentów srebra, sześć tysięcy cykli złota i 10 szat na zmianę. Wiózł też z sobą list do króla Izraela, bo w nim było napisane. Teraz gdy otworzyłeś ten list, wiedz, że to ja posłałem do ciebie mojego sługę Namana, abyś usunął z niego trąd. Gdy król Izraela przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i powiedział, czy ja jestem Bogiem, bym miał uśmiercać i przywracać życie? Bo ten oto posyła do mnie, abym usunął z człowieka trąd. Doprawdy, zastanówcie się i powiedzcie, czy nie szuka on jakiejś zaczepki ze mną? O tym, że król Izraela swoje szaty, rozdarł swoje szaty, usłyszał Elizeusz, mąż Boży. Przesłał więc królowi wiadomość. Dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech ten człowiek przyjdzie do mnie. Wtedy przekona się, że jestem prorokiem w Izraelu. Naman przybył zatem z koń rydwanem i stanął bram domu Elizeusza. Elizeusz natomiast wysłał do niego posłańca z wiadomością. Idź i siedem razy wykąp się w Jordanie, a twoje ciało odzyska zdrowie i będziesz czysty. Lecz Naman rozgniewał się i odjechał. Powiedział, myślałem sobie, na pewno wyjdzie, stanie, wezmie, wezwie imienia Pana, swojego Boga, przesunie dłonią nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki Damaszku, Abanar i Parpar nie są lepsze niż wszystkie wody Izraela? Czy nie mogę wykąpać się w nich i być czysty? Odwrócił się więc i odjechał gniewny. Lecz jego słudzy podeszli i przemówili w te słowa. Ojcze, gdyby prorek nakazał ci zrobić rzecz trudną, czy nie zrobiłbyś tego? Tym bardziej zrób, gdy powiedział, wykąp się, a będziesz czysty. Naman szedł więc i zanurzył się siedem razy w Jordanie. Według słowa męża Bożego jego ciało odzyskało zdrowie. Stało się tak, stało się jak... Ciało małego chłopca. Wow, Bóg działa niekonwencjonalnie. Wyobraźmy sobie teraz tego ślepego, który i tak miał dużo szczęścia, bo ktokolwiek chciał go przyprowadzić do Jezusa. I wyobraźmy sobie tego ślepego, co on sobie myśli w tym momencie, kiedy Jezus łapie go za rękę i idzie gdzieś z nim. Idzie poza wieś. Pomyślcie, co on sobie musi myśleć. Ja tak pomyślałem o tym, co ja bym sobie pomyślał. Wiecie, droga za wieś to pewnie nie była droga pięć metrów i za wieś, tylko pewnie trochę szli. I pomyślałbym sobie, gdzie oni mnie przyprowadzili? Co ten facet ode mnie chce? Gdzie ten gość mnie prowadzi? Oni mi przecież tak dużo rzeczy naopowiadali, że on na pewno mnie tylko dotknie, pyk, będzie załatwione. Pomyślcie sobie teraz on na manie. Widzieliście to, co on, tam, co on tam pomyślał? To będzie tylko dotknięcie i koniec. Jakie się tym razy, w jakim Jordanie? Ja mam dużo lepszych rzeczek obok siebie. Łapiecie to? Pomyślmy o Namanie. Pierwszy raz zanurza się nic. Drugi raz zanurza się nic. Trzeci raz zanurza się nic. Wiem, co byś pomyślał, bo ja tak myślę tak samo. To nie działa. Ale zanurza się siódmy raz i wychodzi, jest czysty, jest zdrowy. Wow. Bóg działa niekon niekonwencjonalnie. My tak myślimy i oni tak myśleli. Że zobaczą coś takiego wow. Że będą mogli przez chwilę być może powiedzieć o, to my żeśmy go przyprowadzili. To dzięki nam. Pomyśl sobie o, o minach tych ludzi, którzy stoją wokół, a Jezus zabiera tego ślepego. E, co jest grane? Co my mamy często w głowie, kiedy nie dzieje się pozornie nic? Jezus, ta historia uczy nas zaufania, wiary, która wykracza poza to, co widzimy i to, co myślimy. Poza to. Poza to. My musimy ciągle w swoim chrześcijańskim życiu, jeśli chcemy widzieć rzeczy niewidoczne, musimy wykraczać poza schematy. Nie możemy ciągle i ciągle myśleć, że to będzie działać, bo to działało kiedyś, bo ja o tym czytałem. Nie, Bóg działa jak chce. Duch wie jak chce. Mamy Ducha Świętego, którego Jezus posłał po to, żebyśmy, co? Żebyśmy widzieli więcej. Abyśmy pytali Go. Jezus działa niekonwencjonalnie. Wow. Co za wspaniały przykład złamania i nieposzanowania uczuć religijnych wyobraźcie sobie teraz sytuację w dzisiejszych czasach że Jezus robi to samo z kimkolwiek innym w kościele a więc podchodzi do gościa pluje mu w twarz kto z was byłby zadowolony panie przyszedłem po uzdrowienie nie to, nie to jest śmieszne z jednej strony ale z drugiej strony pokazuje nam jak Bóg wykracza daleko dalej ślina w tamtym czasie była uważana za coś co leczy oczy Jezus nie uciekł od kultury tamtych czasów on wykorzystał tą kulturę. On wykorzystał to narzędzie. W innej historii czytamy, że Jezus pluje na ziemię, robi błoto i, nią, i tym błotem zakrywa oczy ślepego. Czy Jezus nie jest takim wielkim Bogiem, że mógłby to zrobić bez tego? Czytamy Biblię, robi tak wielokrotnie. To dlaczego tym razem robi tak? Ostatnio słyszeliście o tej historii z małym chłopcem w kościele rzymskokatolickim. W dzisiejszych czasach Jezus to by był kryminał. Dziesięć lat przynajmniej, wiecie, jak nic za obrazy uczuć religijnych. Jak to tak? W kościele takie rzeczy? Chłopca bolał ząb, wypluł hostię i zaraz ściągnięto radiowóz za obrazy uczuć religijnych. Jezus Bóg działa niekonwencjonalnie. Ufamy Bogu, wiemy na jakim fundamencie stoimy. To jest podstawa. My wiemy, na jakim fundamencie stoimy. Nic nas nie, nie jest w stanie odłączyć od miłości Bożej, ponieważ stoimy w Nim. Jesteśmy zakorzenieni w Chrystusie, jesteśmy zakorzenieni w krzyżu i cokolwiek by się działo wokół nas, to na nas nie działa. Amen? No nie amen. No amen. Amen, tylko my tak nie działamy. My się zaraz wszystkim przejmujemy. Wszystko nas dotyka. Niby ufamy, ale cokolwiek by się działo na zewnątrz, komentujemy oceniamy, podkręcamy, podsycamy, wchodzimy w jakieś chrześcijańskie wojenki. Teraz jesteśmy w czasie święta zmarłych, a więc bardzo popularny jest wśród chrześcijan, obraza innych ludzi, którzy nie wiem. Uważają Halloween. Wiecie, jaka jest w internecie wielka bitwa? Chrześcijanie się tłuką. Jakbym objawienie Jana czy to? Tłuką się. Czy Halloween jest dobre, czy jest złe? Czy powinniśmy w tym funkcjonować, czy nie powinniśmy w tym funkcjonować? Jedno pytanie. Na jakim fundamencie stoisz? Kto jest twoim panem i kto jest twoim królem? Kto zwyciężył na krzyżu Golgoty? Wiecie, żyjemy w czasach popkultury. Takie wydarzenia jak Halloween, Boże Narodzenie. Jesteśmy w stanie świetnie wykorzystać do tego, aby mówić ludziom o Chrystusie. Nie żeby się brać, wiecie, kto jest lepszy, kto jest gorszy. Nie patrzeć na to zabarwienie duchowe, duchowe, które w tym wszystkim jest. Kiedy mówimy o śmierci w dziejach całej historii, kiedy mówimy o śmierci, zawsze pojawiają się różne rzeczy. Zawsze pojawiają się zabobony, zawsze się pojawiają jakieś ukryte historie. Ale to jest wspaniały czas do tego, żeby spędzić czas z rodziną, do tego, żeby zaprosić iść na kolację i żeby mówić o tym, jak wielkiego Boga mamy. Żyjemy w czasach, kiedy na co dzień nie mamy na to czasu. Chcemy widzieć więcej, a czasami nie widzimy fizycznie nie widzimy, bo nie jesteśmy w stanie nic zobaczyć, bo jesteśmy tak bardzo mocno zmęczeni. Bo ciągle pracujemy, bo ciągle za czymś gonimy, bo ciągle kogoś mamy z boku, kto, kto ciągle do nas mówi i nie mamy czasu się skupić. Nie jesteśmy w stanie widzieć jako chrześcijanie normalnie, a co dopiero, kiedy mówimy o rzeczach niewidzialnych. Kiedy ostatni raz byłeś na spacerze? Kiedy ostatni raz pojechałeś z rodziną i zrobiłeś dla siebie tylko coś dobrego? Nie mamy czasu na pewne rzeczy i nie jesteśmy w stanie wtedy widzieć rzeczy niewidzialnych. O, miałem to wplątać, więc to wplątam. Wiemy, że warto wykorzystywać kulturę, w jakiej się znajdujemy. Halloween, Boże Narodzenie, nie tworzymy barier, a budujemy mosty pomiędzy ty, tym, w kim i z kim jesteśmy, a tymi, którym chcemy pomóc. Wykorzystujemy popkulturę zamiast się od niej odcinać. Ken West. Ktoś zna? Młodzież mi mówiła, że nie będziemy znać. Ken West. Jeden z najbardziej znanych raperów na świecie w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, kiedy czytamy o nim największy producent, gość, którego znają miliony, miliardy na całym świecie. I on się nawraca. I wiecie, co jest w internecie? Burza, wojna. Chrześcijanie tuką się z chrześcijanami. Czy to oby na pewno się nawrócił? Za chwilę mu przejdzie. A po co? Nam taki? Przecież my wiemy lepiej. A wiecie, co robi ten człowiek? Nawraca się, idzie, nagrywa płytę po którą sięga, sięgają miliony ludzi na całym świecie. Miliony młodych ludzi. Od Niego prawdopodobnie więcej o Chrystusie usłyszy młodzież, niż od, nie, od niejednego, który robi wielkie konferencje, który, wiecie, nie wiadomo co. I co z Nim będzie dalej? Nie wiem. Ale czy jest Bożym narzędziem w Bożych rękach dzisiaj? Jest. I błogosławię, i cieszę się z tego. I raduje się. Dlaczego? Ponieważ cały niebo się raduje, kiedy grzesznik się nawraca. Ja sobie to napisałem tak. Zamiast stygmatyzować, nauczmy się świętować. To jest coś, co powinniśmy widzieć. Zamiast stygmatyzować, nauczmy się świętować. Ja, kiedy się nawracałem, wiele razy usłyszałem. No ciekawe jak długo. Nie ciekawe jak długo. Ciekawe jak wielu ludzi się nawróci przez to, że Ty się nawróciłeś. Jezus uczy nas, jak widzieć prawdziwie, jak prawdziwie widzieć innych. Jezus uczy nas wiary. Nie bój się, tylko wierz. Pamiętacie, co się dzieje po tym, jak Chrystus pluje w twarz tego człowieka? Czy On odzyskuje wzrok? No nie całkiem. Widzi ludzi jakby drzewa. I ja myślę, że to jest obraz dzisiejszego chrześcijaństwa. Że to jest obraz każdego z nas. Że to jest mój obraz. My czasami patrzymy, wydaje nam się, że widzimy. Widzimy jakieś sylwetki, jakby drzewa. I tak funkcjonujemy. Że ludzie są w naszym życiu jakby drzewa. Że są tylko surowcem. Ludzie pomagają nam przejść jakąś drogę w naszym życiu, ludzie pomagają nam zbudować biznes, ludzie pomagają nam cokolwiek innego, ale patrzymy na ludzi jak na surowiec. Patrzymy na coś, co możemy wykorzystać. W dzisiejszym świecie, kiedy można wiecie, ludzi łatwo manipulować, kiedy patrzysz na ludzi jak na surowiec, jesteś w stanie bardzo łatwo nimi kierować. To jest naprawdę bardzo łatwe. I wierzę, że Jezus przez tą historię nas przed tym ostrzega. Ostrzega nas przed tym, żebyśmy nie patrzyli w ten sposób. Nie postrzegajmy ludzi jako drzewo, jako surowiec. To, że jesteś z Jezusem nie oznacza, że widzisz prawidłowo. Ten człowiek był z Jezusem, spędzał z nim czas, był z nim chwilę czasu, a mimo to nie widział prawidłowo. A nam czasami się wydaje, że jak jesteśmy z Jezusem, to już widzimy na pewno. Musimy być ciągle otwarci na głos Ducha Świętego, na Jego ponowny dotyk, ponieważ to Jego ponowny dotyk uzdrawia nas, przyposaża nas, uposaża nas, wysyła nas. Dzisiejszy świat postrzega ludzi jak drzewa, jak surowiec do szybkiej obróbki, jak ludzi do pracy, łatwych manipulacji, łatwych zdobywaniu korzyści dla siebie samych. Jezus nie chce, abyśmy tak widzieli innych, dlatego, dlatego zadaję to pytanie. Czy widzisz coś? Bym ci zadał dzisiaj to pytanie. Czy widzisz coś? Co byś powiedział? Widzę. Wracam do domu i mam kupę naczyń do mycia. Widzę coś. Koniec weekendu. Jutro poniedziałek trzeba iść do pracy. Widzę coś. Jezusowi chodzi konkretnie o człowieka. Czy widzisz coś w drugim człowieku? Czy widzisz coś w człowieku? Czy widzisz potencjał? Czy widzisz to, że człowiek, że ten człowiek czegoś być może od Ciebie potrzebuje? Czy widzisz jego potrzeby? Czy widzisz jego zalety? Czy tylko i wyłącznie skupiasz się na tym, aby go wykorzystać w jakikolwiek sposób? Czy widzisz coś więcej w drugim człowieku? Twoja obecność w życiu innych ludzi przyprowadza ludzi, ale jego obecność uzdrawia nas wszystkich. Jeśli będziesz miał przyjaciela i będziesz chciał go przyprowadzić do Jezusa, to najpewniej przyprowadzisz go do kościoła. Amen? Czy kościół zmienia ludzi? Nawet najlepszy kościół, taki jak nasz. Czy on zmienia ludzi? Czy ludzie się zmieniają? W pewien sposób tak. Jak przyprowadzisz tutaj przyjaciela, no to, a jest ze świata, to nie będzie tutaj knął głośno. Nie będzie tutaj, nie wiem, pił wódki. Kultura Kościoła w pewien sposób zmienia ludzi, ale to, co najbardziej zmienia człowieka, to zmienia Jezus. Jezus zmienia człowieka. Nasza obecność w życiu tych ludzi, których tak bardzo czasami stygmatyzujemy, może sprawić to, że oni spotkają się z Jezusem i On będzie mógł ich naprawdę zmienić. Dlatego mówię, że jesteśmy w stanie wykorzystać pewne popkulturowe święta do tego, żeby, żeby ludzie się zmieniali. Pod koniec tej historii, po tym jak Jezus dotyka ślepego, widzi On już wyraźnie. I ja wierzę w to, że dzisiaj Bóg chce dotknąć oczu każdego z nas. Wierzycie w to? Ja wierzę w to, że Bóg chce dotykać się jeszcze raz twoich oczu, aby zobaczył rzeczy niewidzialne, których dotąd nie widziałeś. Widzieć wyraźnie to dostrzegać nie tylko swój potencjał, ale też potencjał innych. Widzieć wyraźnie to mieć wizję dla swojego życia, ale też być wsparciem wizji innych. Widzieć wyraźnie to robić coś dobrego dla siebie, ale nie zapominać o dobrych uczynkach w stronę innych. Nie zapominajcie o tym, żeby robić coś dobrego dla siebie. Wiecie, ludzie tak często są zafiksowani na to, żeby zrobić coś dobrego dla innych, że zapominają o sobie. Widzieć wyraźnie to wierzyć w siebie, ale też wierzyć w innych. Ale widzieć wyraźnie to przede wszystkim ufać ludziom i ufać w to, że Bóg zawsze ma najlepszy plan. Pomimo naszych doświadczeń, pomimo wszystkich nawarstwień i tego, w jaki sposób postrzegamy wiarę Boga, ludzi. Dziś, jutro z Nim na pewno jest lepsze. Amen? Jeśli otworzymy nasze oczy, jutro z Nim na pewno będzie lepsze. Nie tylko dla Ciebie, ale też dla ludzi wokół Ciebie. I to, w co wierzę najbardziej, chyba najmocniej z tej całej historii, że Jezus odsyła Cię najpierw do Twojego domu. I nie mówię tutaj o domu, takim domu fizycznym, ale mówię o tym duchowym domu. Mówię o Kościele, że Jezus odsyła nas do, do naszego duchowego domu. Dlaczego? Bo Kościół jest miejscem dzieleniem się Twoim cudem. Jeśli doświadczysz cudów w swoim życiu, to Kościół jest najlepszym miejscem do tego, żebyś się nim dzielił. Nie, żebyś biegał od razu po wioskach, ale żebyś przyszedł do swojego domu. Kościół jest miejscem dzielenia się wszystkim dobrem, które od niego dostajemy. Kościół, twój lokalny Kościół, twoja wspólnota, to jest to miejsce. Nie bardzo zbudowało to, co dzisiaj Janek mówił o Kubie. W tamtym tygodniu jako Kościół modliliśmy się o Kubę, o jego kolano. Ja wierzę w to, że to też była Boża ingerencja. Ponieważ Kuba poszedł w tym tygodniu z tatą do lekarza i okazało się, że wszystko jest w porządku. Że ma nie przeciążać, ale że jest w porządku. Że bardzo dobrze się wszystko wygoiło. Ja wierzę, że to jest miejsce cudu. Że nasz dom jest miejscem cudu. Amen? I być może nie było to spektakularne. Być może Kuba nie wybiegł stąd, wiecie. Być może wziął 12 tabletek w swoim domu, po trzy na każdy dzień. Ale Kuba jest zdrowy, bo Bóg działa jak chce. Ale to my musimy stać w tym, na tym fundamencie. Jeżeli chcesz widzieć więcej, to niekoniecznie musisz wchodzić na drzewa. Niekoniecznie musisz wchodzić na góry, żeby zobaczyć więcej. Zobaczyć więcej, i zobaczyć niewidzialne, to żyć z Nim każdego dnia i być przekonanym o tym, kim jestem, w kim jestem i że nic z zewnątrz nie jest w stanie mnie złamać, bo Chrystus jest moim Panem Królem i On zwyciężył świat. Amen. Amen. Hebrajczyków 11.1. Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego w tego, co niewidzialne. Niech Was Pan Bóg błogosławi.